O finnie złotowłosym i ośmiu krasnoludkach. Baśń Szkocka. Dawno temu żył pewien młodzieniec, którego nazywano finnem złotowłosym, bo miał piękne złociste włosy. Słynął z wielkiego męstwa i wyjątkowej bystrości umysłu. Dlatego wielu ludzi przychodziło do niego poradę i pomoc. Pewnego dnia, kiedy Finn łowił ryby przy skalistym brzegu, zobaczył Olbrzyma, który wynurzył się z morza i zaczął iść w jego kierunku. Kiedy stanął tuż przy nim, przemówił. Jestem posłem królewskim z krainy Olbrzymów, gdzie dotarła wieść o twoim męstwie i zręczności. – Mój król przysłał mnie, bo wierzy, że potrafisz pokonać najbardziej przebiegłego przeciwnika. – Witaj, pośle. Miło mi słyszeć twoje słowa – odparł Fin. Co cię do mnie sprowadza? Wtedy Olbrzym opowiedział młodzieńcowi o wielkim niebezpieczeństwie czyhającym na dziecko, które królowa miała niebawem urodzić. Zdarzyło się bowiem już dwukrotnie... Że królewscy potomkowie znikali bez śladu w pierwszą noc po swoich narodzinach. Król obawiał się, że sytuacja i tym razem się powtórzy. Fin zastanowił się nad słowami olbrzyma i po chwili powiedział: Jedź szybko do swojego króla i powiedz mu, że przybędę do zamku, by chronić królewskiego syna. Olbrzym uradował się bardzo, po czym szybko ruszył w drogę powrotną, aby przekazać swojemu władcy pomyślną wiadomość. Nazajutrz, gdy Fin udał się nad morze, ujrzał na brzegu ośmiu krasnoludków, grających w kości. Dopiero gdy ich grzecznie powitał, oderwali się od gry. Dzień dobry. I dla ciebie dobry, Finnie, złotowłosy, odpowiedziały krasnoludki jednocześnie. Fin bardzo się zdziwił, że znały jego imię, ale jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że wiedzą o jego wyprawie do krainy olbrzymów. Każdy z nich miał cudowny talent, którym chciał wspomóc dobrego człowieka. O Finnie zaś słyszeli wiele dobrego. A jakie to talenty? zapytał złotowłosy. Ja jestem siłaczem powiedział najmłodszy. Jak sobie porządnie usiądę. To nie ma takiej siły, która mogłaby mnie dźwignąć z miejsca. Chcesz się przekonać? – zapytał. Spróbujmy więc – powiedział Finn i kiedy krasnoludek rozsiadł się wygodnie, spróbował go poruszyć. I nic. Nie dał rady przesunąć go nawet o centymetr, mimo że był od niego sporo większy. No, zuch z ciebie – przyznał Finn. A co potrafią twoi przyjaciele? – zapytał resztę krasnali. I krasnoludki zaczęły wymieniać swoje talenty. Jeden słyszał najcichszy szept z drugiego krańca świata. Drugi czuł, jak w odległej krainie liść opada z drzewa. Kolejny krasnoludek wiedział, co zdarzy się w przyszłości. Piąty potrafił wyjąć niepostrzeżenie z gniazda jajo, które właśnie wysiadywał ptak a szósty wspinał się na każdy mur. Siódmy był mistrzem w strzelaniu, a ósmy potrafił z najmniejszej drzazgi zbudować wszystko, co mu tylko przyszło do głowy. Na dowód tego podniósł patyczek leżący na piasku i po chwili okręt kołysał się na falach. Popłyniemy nim z tobą do krainy olbrzymów, powiedział uśmiechnięty krasnoludek. Fin nie mógł napatrzyć się na piękny statek. Uścisnął radośnie ręce krasnoludkom i obiecał, że jeśli uda im się uratować królewskie dziecko, uczciwie podzielą się nagrodą. Podróż przez morze minęła szybko i nim się spostrzegli, byli już na miejscu. A król osobiście witał ich na brzegu. Zaprowadził przybyszy do zamku, pokazał piękne komnaty, a potem zaprosił na wielką ucztę. Kiedy bawili się w najlepsze, ogłoszono radosną nowinę. Królowa właśnie urodziła syna. Wszyscy głośno wiwatowali, tylko król posmutniał. Bardzo się bał, że straci potomka jeszcze tej nocy. Królu, ochronimy twojego syna. Po to tu przybyliśmy, powiedział Fin. Kiedy uczta dobiegła końca, Złotowłosy i jego mali towarzysze udali się do komnaty, w której spało dziecko. Razem z piastunkami usiedli wokół kołyski, aby go pilnować. – Co widzisz, mój przyjacielu? – zapytał Finn krasnoludka, który potrafił przewidywać przyszłość. – Widzę, że nie uda nam się uchronić chłopca. Jeszcze tej nocy zostanie porwany – zaczął Krasnal. Ale widzę też, kto go porwie. Będzie to bardzo niebezpieczna królowa krainy wichrów. Ta sama, która wykradła wcześniej obu starszych królewskich synów. Przybierze niewidzialną postać, wyciągnie dziecko przez komin i odleci do swojego lodowego zamku na północ. Hmm. W takim razie, moi przyjaciele, musimy się zastanowić, jak ją przechytrzyć, powiedział Finn. Długo się naradzali? aż wybiła północ. Wtedy usłyszeli jakiś dziwny szelest za oknem. Była to królowa krainy wichrów. Kiedy wylądowała na dachu i wsunęła ręce przez komin prosto do kołyski, jeden z krasnali złapał ją za nie i usiadł na ziemi. Zaparł się tak mocno, że była zupełnie bezsilna. Widząc, że nie uda jej się wyrwać z ciasnego uścisku krasnala, za pomocą czarów odjęła sobie ręce, a w miejsce starych natychmiast odrosły nowe. Ta niezwykła sztuczka wprawiła w osłupienie nie tylko krasnali, ale i samego fina i na moment uśpiła ich czujność. Wiedźma wykorzystała tę chwilę i pośpiesznie wykradła królewskie dziecko. Na ratunek był już za późno. Fin i jego towarzysze wybiegli z zamku, wsiedli na statek i skierowali się na północ, prosto do królestwa złej czarownicy. Po drodze czyhało na nich wiele niebezpieczeństw. Olbrzymie góry lodowe, silne wiatry i zdradliwe nurty. Dzięki Krasnalowi Majstrowi udało im się jednak szczęśliwie dopłynąć i wreszcie zarzucili kotwicę, przed nimi... Stał wysoki, lodowy pałac na skale. Krasnal, strzelec, sztukmistrz oraz fin zostali na statku, aby pełnić strażę, a reszta załogi udała się do pałacu. Wysokie, grube mury były tak gładkie i śliskie, że nikt nie potrafiłby się na nie wdrapać, oprócz krasnali, które z łatwością wspinały się coraz wyżej i wyżej, jakby spacerowały po lesie. Gdy już znalazły się przy otworze w dachu, krasnal majster po cichu spuścił się na linię do środka. Zaczął szukać komnaty, w której ukryte były królewskie dzieci. Dostał wcześniej wskazówki od krasnala, który potrafił przewidywać przyszłość i dzięki temu znał rozmieszczenie wszystkich korytarzy i komnat w pałacu. Szczęście mu sprzyjało. Już po chwili wrócił do pozostałych, trzymając w ramionach niemowlę i prowadząc za sobą dwóch starszych chłopców. Zachowywał się przy tym tak cicho, że czarownica nawet się nie obudziła. Potem wszyscy pobiegli na statek i szybko odbili od brzegu. Ruszyli prosto do krainy olbrzymów. Kiedy zniknęły im z oczu wysokie mury lodowego pałacu, odetchnęli z ulgą. Nie cieszmy się za wcześnie, ostrzegał towarzyszy krasnoludek, który znał przyszłość. Zła królowa obudzi się i podąży za nami. Będziemy przygotowani, zawołał bojowo krasnoludek strzelec. Istotnie królowa obudziła się. A kiedy zobaczyła, że dzieci zniknęły, ruszyła w pościg za Finem i jego towarzyszami. A ponieważ była również czarownicą, wnet odnalazła na morzu okręt i stała się niewidzialna. Krasnale nie dały się jednak przechytrzyć. Nie widziały jej, ale czuły jej obecność. Krasnal strzelec wycelował swój łuk i wystrzelił. Nie chybił, królowa krainy wiatru wpadła martwa do morza. W powietrze wzbił się słup wody, a w statek uderzyły potężne fale, które poniosły go prosto do krainy olbrzymów. Mieszkańcy zamku byli bardzo zaskoczeni, kiedy rankiem usłyszeli dziecięcy śmiech. Króli i królowa przybiegli, żeby zobaczyć na własne oczy. W kołysce spał mały królewicz a obok bawili się w berka jego dwaj starsi bracia. Przy kominku siedzieli za fin i ośmiu krasnali. Para królewska płakała ze szczęścia. Oboje wycałowali odnalezione dzieci, a potem uściskali wybawców. Na ich cześć król wyprawił wielką ucztę, która trwała siedem dni i siedem nocy. A potem sowicie obdarował bohaterów. Na statek trafiło złoto, srebro i inne kosztowności. Nagroda za uratowanie królewskich synów była naprawdę wysoka. Finn złotowłosy jeszcze wiele razy wykazywał się odwagą i pomysłowością, a wieść o jego szlachetnych czynach rozniosła się po całym świecie.